Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż 1033 hektopaskale z Morza północnego rozbudowuje się na południowy wschód. Płytka zatoka Niżowa z nad Skandynawii przemieszcza się na wschód. Rozległy niż 1003 hektopaskale z nadpółnocnej Rosji powoli wypełnia się. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza 6 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Boforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 5 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej miejscami słaby deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki zachodnie 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki zachodnie 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody. JEDYNKA Polskie Radio Autopromocja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 To jest Radio Autopromocja Polskie Radio Jedynka No proszę, a teraz dziewięć minut po godzinie pierwszej. Nocą. A przed nami majówka, no to na ryby. E, w każdy cienki, wolny dzień. E, to ładne słowo. E, na ryby, nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy e, sprzęt i starkę, a na drzwiach e, wieszamy kartkę, nie wracamy aż we czwartek. E, zapuszczamy się pod warkę, na ryby, by zielony wetchnąć chód, na ryby, by odbiciem łykać wód, e, jedną e, twarzą łyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć na ryby. O tym e, marzyli i śpiewali starsi panowie dwaj. E, no to taka p, trochę drwinka, trochę p, taka kpinka. A Franciszek Schubert napisał e, i zagrał tak, nad brzegiem rybak młody na czatach z wędką stał i patrząc w głębie wody na oku rybkę miał. Lecz e, zdobycz choć tak bliska, wymyka mu się z rąk, bo póki woda czysta, bez będzie pstrąg. E, majówka przed nami, tak jak mówiliśmy i podobno Pora zacząć nasz narodowy sport, czyli wędkowanie. A jak to zrobić, no to podpowie nam Jacek Kolendowicz, redaktor naczelny wiadomości wędkarskich. Już witamy, ale nie będzie sam, bo będzie jeszcze z kolegami, e, właśnie z tego pisma. Witamy, e, dobry wieczór, dzień dobry, albo. Dobry wieczór. Albo niech dzień będzie, do, będzie dobra noc. E, to jest najstarsze czasopismo tego typu i w Polsce, i w Europie, a może i na świecie, bo co jest... Jest to możliwe. 1936 rok, dobrze? Styczeń, tak. Patrzę, kiedyś pan mi dał taki reprint wiadomości wędkarskich. Cały czas to mam, tu taki święty gral wędkarski. Bardzo ciekawie, tam wszystko jest opisane. Jeszcze będziemy do tego wracać. Ale pan powiedział, że... Nad wodą to trzeba mieć no, taką super pieśń albo super muzykę. Nie rapową, nie hip nie nerwową, tylko taką jak dziś. Pasującą tak? do klimatu. No to może tak zagramy, bo to jest sonata księżycowa Ludwiga van Beethovena. Dziś mamy pełnię księżyca, zmienia nam się pogoda. No to... to zaczynajmy. Piękna ta sonata księżycowa, prawda? Panie Jacku? Pod, poczułem przed świt. <laughs> Jacek Kolendowicz. Uspokojenia, potem wzrost emocji już na rybach. Redaktor naczelny Wiadomości Węgarskich, 1936 rok. No i nasi znajomi, pana znajomi, Wojciech, Wojciech Łakomiak. Kłaniam się nisko. Tak, witam serdecznie, pozdrawiam. E, nauczyciel wychowania fizycznego i biologii, doskonale znający e, ekosystemy rzeczne, doświadczony wędkarz muchowy i spinningowy, specjalizujący się w łowieniu w rzekach ryb drapieżnych, pstrągów, troci, boleni, kleni, jazi, sandaczy, sumów i szczupaków. Wszystko się zgadza? No, tak, tak. Ej. To Co się jeszcze... zmieniało, że biegiem lat się zmieniały różne ryby, którymi się interesowałem, no w miarę poznawania innych wód i nowe ryby. Kiedyś to były szczupaki, bolenie, a 40 lat temu zacząłem przygodę z muchą, no i to były pstrągi. Pstrągi, lipienie, po trocie, łososie. Dobrze, że się z wiadomościami wędkarskimi, najstarszym mm -hmm. czasopismem, potyczącym wędkarstwa i wędkarzy na świecie? Oczywiście, bo są ciekawi ludzie po prostu, z pasją. podobnego pokałem do Oczywiście, <laughs> tak. I Marek Szymański i tam wielu innych zresztą. A pierwsze wiadomości wędkarskie <coughs> ja już się w szkole podstawowej mój wychowawca przynosił. Raz w miesiącu na lekcji wychowawczej wszyscy grają w szachę, a my oglądaliśmy wiadomości wędkarskie. Także to już... E, e, e. Od siedemdziesiątego chyba a czwartego roku. A on nie krzyczał, że jakieś takie dziwne czasopismo? Nie, nie, to on przynosił. Bo, no on był przynosi. wędkarzem, koła tego. Tak, on mnie zaraził. On mi pierwszą gazetę dał do ręki, a po latach jego córka, która jest nauczycielką, przychodzi do szkoły, mówi: Wojtek, co się dzieje, co się stało? Tata kupił gazetę, otwiera, patrz, jest. Mój uczeń teraz pisze w gazecie. Wszyscy musieli trzy razy czytać na głos. I do, tak, tej pory, że... I do tej pory tak jest, tak? Ktoś... No on teraz nie żyje, tak. tak No to już 20... Ja do tej pory pan czyta, no. Komuś. No czytam, ja y, prowadzę w szkole kółko, takie wędkarsko-ekologiczne y, i oczywiście przynoszę im gazety, książki, bo teraz dzieci chcą oglądać filmy na YouTubie o rybach. Mało kto czyta, więc no, moją rolą jest im przedstawić, że to można czytać po książkę, po gazetę, można napisać samemu ja artykuł, jak się więcej już wie. A to musi to pokazać, tak? Bo dzisiaj... Wojciech jak już jest tak. z nami, a jeszcze będzie z nami Antoni Świetlikowski. Dzień dobry, kłaniamy się. No witam serdecznie. Witamy, nocą. Doświadczony przewodnik wędkarski. To jest takie jezioro e, Sasek Wielki, tak? Tak to się tak, nazywa Sasek na Wielki. Mazurach. E, no i tak. pan specjalizuje się w łowieniu... E, mm, koni, sandaczy, szczupaków, węgorzy, leszczy. Wieloletni prezes koła Polskiego Związku Wiązku Wędkarskiego, numer 71, tak? Tak, tak. Działacz Okręgu Mazowieckiego, ale teraz pan jest w Norwegii, prawda? To jest taka tak, wielka jest wyprawa. Wiel... No, można powiedzieć, że już dla mnie jest wyprawa życia, no bo wiadomo, człowiek wiekowy, 76 lat. Jestem tu z taką grupą, u nas jest ośmiu wędkarzy, pozostali to młodzi chłopcy. Także myślę, że będzie wspaniale. Troszkę pogoda marna się zrobiła, ale jakieś tam okienka pogodowe będą. No i zapolujemy na duże ryby, no wiadomo, będziemy łowić na, na morzu czy? No to nie w fiordzie. Nie, nie, tu będą przede wszystkim dorsze halibutę, no za halibutem zapolujemy, są zębacze, brosmy. Tak, także molwy. To jest piękne łowisko, warunek tylko, żeby nie dmuchało. Tak no też można sezon udawał... rozpocząć. Tak, no właśnie. To <grym> tak, Jacek tak. Kolendowicz podpowiada, że można rozpocząć. To jest wielka przygoda? Łowienie, łowienie ryb? No wspaniała. Może tak bo. Jak ja prowadzę swoją znaczy działalność, to no jestem tym przewodnikiem wędkarskim nad jeziorem, tam Sasek Wielki, mam swoją kwaterę, tam mieszkam i to jest profesja od robotnika do profesora. Także każdy, jak z różnych zawodów, ma swoje hobby i nawet przy wędkarstwie to naprawdę można odpocząć. O niczym się nie mówi, bo nieraz tak wracam z ryb, z że żona się pyta, no to o czym rozmawialiście? Ja mówię, no o czym? O rybach. O rybach. Co komu wzięło? Co się urwało? Co będziemy łowić? Jak, na jaki sprzęt? Kiedy? W którym miejscu? No bo to ryby to nie, może inaczej takie wyczynowe wędkarstwo, tak jak my się zajmujemy. No to są jednak niuanse. Trzeba po prostu... Wiedzieć o której porze, godzinowo, trzeba ciśnienie, sprawdzić pogodę. Tak, I jeszcze dokładnie ciśnienie. miejscówki. I, I miejscówki. Jest jezioro, które ma na przykład 900 hektarów i trzeba w danym dniu o określonej godzinie być w określonym miejscu. No. Bo jest okienko, kiedy ta ryba na przykład zażeruje. też jest tak, Wojciech Łokomiak, Antoni Świetlikowski i Jacek Kolendowicz są z nami w studiu. E, chciałbym. M, może panowie wiedzą, e, ile osób w Polsce tak naprawdę łowi ryby? Ile to jest, panie Jacku? No, no, no trwają to tych, zawsze tych, spory takie. Przed majówką. Spory co do szacunków. No jest te kwestia, jak zdefiniujemy wędkarza. Czy to jest ktoś, kto chodzi co weekend, prawda? Albo ktoś, kto chodzi tylko na wakacje, są tacy, tylko wakacje łowią. Są tacy, co łowią kilka razy w roku, a są tacy, tylko za granicę jeżdżą ze dwa razy w roku. No, no, szacunki są, powiedzmy, następujące. Że Polski Związek Wędkarski zrzesza e, około 600 tysięcy wędkarzy. E, oczywiście, żeby łowić w Polsce, nie trzeba być koniecznie członkiem związku. W związku z tym łowi znacznie więcej osób. Można łowić też na wodach związku, nawet jak się nie jest członkiem. Ale generalnie szacowana liczba jest takie z najbardziej takich powtarzalnych wiarygodnych wyników między 1,5 a 2 miliony ludzi zajmuje się wędkarstwem. Nie, to polski rekord? Czy ktoś nas bije na głowę? Może Ech. Skandynawia? Może właśnie Norwegia? No, gdzie w Skandynawii w tej to, jest trud... Skandynawii to I... trudno porównać, bo widziałem kiedyś statystyki, tak? na przykład w Szwecji czy tam w Finlandii, oceniano, że łowieniem ryb się zajmuje około 50% Około 50% społeczeństwa. Tylko tam jest troszkę inaczej zdefiniowany wędkarz. Taki rekreacyjny połów odbywa się w Finlandii także siecią. Czyli rodzina wyjeżdża do domku gdzieś tam w tej tajdze, ma prawda? Swoje łubisko, tak. ma, ma siatkę taką malutką 10 czy 20 metrową. Ale, ale do tego nie namawiamy, prawda? No, no nie, bo w Polsce, w Polsce nie wolno tego robić. Znaczy zawodowi duży. rywacy mogą natomiast wędkarze nie. W związku z tym tam jest definicja inna tego wędkarstwa reka, re, rekreacyjnego. Ale myślę, że taka statystyka w Europie jest podobna. M Panie P Wojciechu, Wojciech tak. Łakomiak, jak pan sądzi, dlaczego my łowimy ryby i ilu nas jest tam nad wodą? No, łowimy to chyba na, najbardziej przygoda. Największy, ja myślałem, się, wyrażony... żeby zjeść. Nie, nie, nie, to, y, to w, w, w, w, w, w, w miarę łowienia z biegiem lat y, każdy z nas chyba wiedział, że tych ryb ubywa i no żal było tą rybę zabijać, także nauczyłem się wypuszczać i robię to bez żalu, z przyjemnością. Czasami coś tam wezmę, no bo to bez przesady, ale raczej propagujesz e, e, zasadę na okilczy. Wypuszczamy, każdy ma komórkę, robi bez zdjęcia, pamiątka jest. To jest A, pamiątka no. w wiadomościach wędkarskich później, bo to, to są zdjęcia, opisy tego, jak Ta. to się robiło i jak to się łowiło i, e, no i co się złowiło przede wszystkim. Tak, na, na, Chyba najprzyjemniejsze, że właśnie w towarzystwie z kolegami, bo jest potem z kimś wspominać po latach, prawda, samemu łapanie to, no, no, fajnie, ale to jednak przyjemnie z kimś. A, Antoni A poza tym się poznaje ciekawych ludzi e, nad wodą, bardzo fajnych, panie, co też ja? E, uh -huh. Panie, b, b, teraz do pana Antoniego Świetnikowskiego. Tak, e, proszę. E, m, dlaczego pan to robi? No, jest to dlaczego moja pan pasja? mówi? Dlaczego łowię, tak? tak? To może tak. W dzieciństwie, jak miałem tam 7 lat, zaraził mnie ojciec wędkarstwem i łowię dalej. To byłem zawodnikiem wyczynowym w pławiku. Miał, mam wszystkie kolory medali z Taką bambusową wędkę pan miał, tak? Też miałem bambusową. No i może mam u siebie w domu i taki prosty kołowrotek? Jacek Kolendowicz, tak, to widziałam Mam taką zrobioną ściankę, gdzie wiszą już Pan Jacek się wędki, się uśmiecha, że to powrotki, Powyżej, no takie wszystko ponad 50 lat. I pierwsze bambusówki, klejonki, wędki, różne kołowrotki, takie ze stałą szpulą, prawda, te kaciuszki. No, jeszcze to wszystko jest, dobra... tak? To jest... Można tak, muzeum, to wszystko jest do obejrzenia. Takie? No nie może, no ale jak ja prowadzę agroturystykę też wędkarską, to akurat jest, i tak sobie wspominamy, że proszę o ta wędka na tą wędkę to w koninie mistrzostwa Polski, wędka ośmiometrowa, która ważyła, waży, no bo mam ją jeszcze kilo trzydzieści, a teraz ośmiometrowa wędka waży 30 gram, no, znaczy trzysta gram. No. No to jaka różnica? Mówi, jak ja to mogłem utrzymać? No, to było pierwsze. A jeżeli chodzi o ryby, no to ryby tak. Jest w tej chwili presja taka, że ryby drapieżne łowimy i wypuszczamy, prawda? No, dużo jest takich. No ale jesteśmy stworzeni do tego, że jemy mięso. No to przecież też nie będę preferował tak, że proszę każdy to złowi rybę, niech wypuści i pójdzie sobie do marketu, kupi jakąś tam chińską pandę. Pange, czy jak tam te ryby się... Bo nawet nie znam tej Chyba nazwy. No panga, to tak, to tak. jest panga. No to, to, to jest chore, prawda? Bo... I teraz tak, tu jak poprzedni kolega mówił, że zdjęcie, wszystko ładnie. Cupak, okoń. Ale mamy ryby takie, jak na przykład węgorz. Węgorz to jest taka ryba, która 95% jak już łyknie, to ten haczyk siedzi tam głęboko. I tą rybę wypuścić jeszcze po takim holu, a ta ryba jest bardzo silna, walka trwa dość długo, żeby go wyciągnąć, to on już tam w środku ma wszystko porozrywane. I teraz tak, haczyka się nie wyjmie, odetniemy i go wypuścimy i, i on padnie, no. Bardzo malutki proces przeżywalności. To jeżeli chodzi o konia. Proszę na panu, tak jak... No tak, tak. proszę Panów, czy maj, który za chwilę się zacznie, to jest taki, taki szczególny miesiąc dla wędkarzy Jacek Kolendowicz. No 1 maja to rzeczywiście taka szczególna data, dlatego i to od wielu lat. Dlatego, że to jest taki zawsze był początek sezonu łowienia szczupaków, bo okres się ochrony, zaczyna, prawda? Tak. Tak. Okres ochrony szczupaka zawsze trwał do końca kwietnia. Inne ryby też jeszcze miały tarło, sandacze, tam inne. Natomiast 1 maja łowiliśmy szczupaki. Już płoć kończy tarło. Jest coraz cieplej ryby te białe, czyli spokojnego żeru żerują. Mało tego, jakby był troszeczkę inny system prawny. To był taki układ, że trzeba było do końca kwietnia wykupić y, zezwolenia. Y, opłaty w Polskim Związku Wędkarskim trzeba było zrobić, bo inaczej się tam kończy, kończyła, że tak powiem, rok i trzeba było potem dopłacać wpisowe i tak dalej. Więc wszyscy już na, do, końca, do końca kwietnia y, opłacali składki. I tak to się przyjęło, że ten 1 maja to jest taki początek prawdziwego sezonu. Ale tak jak już kiedyś mówiłem państwu, y, sezon wędkarski dla prawdziwych pasjonatów trwa okrągły rok. No właśnie, są z nami pan Wojciech Łakomiak, pan Antoni Świetlikowski i Jacek Kolendowicz. To może życzmy państwu przed tym właśnie pierwszym majem, albo drugim majem, albo trzecim majem, bo to majówka, takiej ryby. Kwartet Warszawski nam to zaśpiewa. trzy dychy to nie są żadne śmichy, chichy. Jak wspomnisz, bracie, się rozczulisz. Na fest leżeliśmy z przemysłem, to żeśmy mieli czystą Wisłę, bo ryby nie trudno. Ryba żyła tu nielicha, nad wisłym świtkiem człek zapychał. I ledwo zajrzał pod pierwedzia, to już miał tuzin ryb najmarniej, a dzisiaj więcej nie zagarnie jak ucho od śledzia. Taką rybę? Taką rybę. Inaczej kiedyś tu bywało, Robaków brałem kieszeń cało, Różowych takich cud piękności, Zarzucam, bierze mi jak złoto, Wyciągam rybkę jak stąd dotąd, Sto kilo bez ości. Obcieka z wody, bardzo blada i taką mowę mi zakłada, że aż mnie strach załapał wielki. – Wędkarzu! – Mówi? – Jak to ładnie, żeś mnie pan złowił, bo już na dnie puszczałam pompom belki! Taka ryba, taka ryba, taka ryba, rymcymcym! A to dopiero była frajda, na imię miała Adelaida, a dziś już moje ma nazwisko. Więc pytam się was cały w nerwach, dlaczego haczyk się nie zerwał przed laty nad Wisłą. Z taką rybą, z, taką rybą, z taką no jesteśmy na majówce, prawda? Panie Jacku Jacek Kolendowicz, redaktor na czel wiadomości wędkarskich. Żaby już kumkają. No jeszcze Antoni Świetlikowski i Wojciech Łakomiak są z nami. Kłaniamy się jeszcze raz naszym profesorom od wędkowa. No to taka ryba? To jaka? No ja zaczynam sezon rzeczywiście od szczupaków, chociaż nie zawsze tak bywało. Czasem mi się zdarzało, że inne gatunki w tym okresie łowiłem i pstrągi, bolenie. To jest pierwszy dzień sezonu boleniowego także, ale ja zaczynam od szczupaki, jadę na północ Polski, na Kaszuby, no, i będę próbował. Mam jedno ulubione jezioro, gdzie pływają bardzo duże ryby, gdzie mam lepsze wyniki niż Szwecja. Oczywiście nie zdradzi pan, gdzie to jest <grym> pana ulubione miejsce. Jest pan sam, bez nikogo, tak? Nie, to nie, to tutaj nie, nie, nie potrzeba robić tajemnicy. Raczej, raczej bym się obawiał ja zdradzenia. Może żeby... pojedynkarze mają właśnie taką tajemnicę, że to jest tylko moje. Że... I tutaj i nikomu tego nie zdradza. Znaczy czasem to ma sens. Ja jako redaktor wiadomości wędkarskich no, czuję pewną odpowiedzialność, bo dam przykład. No, y zgłasza się do nas czytelnik, bo re rejestrujemy ryby rekordowe, medalowe, który łowi pstrąga powiedzmy wielkości rekordu Polski, 6 kg. E no i wymogiem zgłoszenia jest podanie miejsca złowienia rzeki. To jest wymóg, tak? Tylko jest dylemat wtedy, bo łowca prosi, żeby tego nie, nie rozpowszechniać publicznie. Jako dziennikarz mam obowiązek, państwo wiecie, zachować tajemnicę. Więc piszemy, że rzeka gdzieś w południowej Polsce, więcej nie piszemy. I to ma wtedy sens, dlatego że jak rzeczka ma szerokość kilku metrów, a wędkarze, no niestety, jak usłyszą, że jest dobre łowisko, to może się zdarzyć, że gdybyśmy zdradzili to miejsce, to by tam przyjechało, powiedzmy, przez miesiąc czy przez dwa jeździło 10 osób dziennie i by tą rzeczkę po prostu zadeptali, bo no, przyroda, zwłaszcza takie małe środowiska, nie lubią presji. To nie chodzi o to, że tam przyjadą kłusownicy i wyłowią, tylko nawet normalni wędkarze, jak będą łowić, będą tam bez przerwy, to no, się mówi, biczować wodę, deptać, to tam się te ryby pochowają, uciekną, no... Tak jakby do lasu małego no to, wpuścić. No to jest tajemnica ludzi. wędkarska, prawda? Taka... No i ta tajemnica ma sens. Natomiast w moim wypadku tutaj nie muszę robić tajemnicy. Mogę powiedzieć, że to jest yy, jezioro Kołobytowa, tam Tuchlińskie. No tam są jeszcze mniejsze i pionko, tam inne, gdzie, gdzie po prostu y, tam są limitowane, y, y, limitowane y, liczba wędkarzy na wodzie. Tam po prostu gospodarz pilnuje, żeby właśnie nie było zadeptane. I sprzedaje bardzo mało licencji. Powiedzmy na jeden dzień są cztery licencje, tylko na jeziorze tylko dwie łódki pływają. I, i wtedy jezioro bezpieczne nie potrzeba trzymać w tajemnicy. Oczywiście spilnowane tam no jest kamera, jest, no, są, są oczy, które patrzą. Tak? Jakby ktoś jednak, tam się źle ja zachowywał. Myślałem, że tam nikt nie patrzy. Nie, tam są takie jestem oczy, sam, tam no, e, mam wędkę. E, e. Znaczy w sensie pobytu, tak, dwie łodzi na jeziorze, które ma kilkadziesiąt hektarów, pły, pływają dwie łodzie i sobie nie przeszkadzają. Natomiast w sensie takim, że jakby ktoś tam się zaczął źle zachowywać, czy, czy z brzegu zarzucał nie takimi metodami, nie takie wędki, no to wtedy idzie szybko komunikat do odpowiednich służb i no, porządek jest robiony natychmiast. No proszę, to jest nie tylko grożenie palcem, ale to jest też nie, to... kara finansowa, <trym> prawda? Jak ktoś źle się zachowuje i bardzo źle się zachowuje. No z tymi karami tle. to jest dosyć poważna rzecz, bo tak, jeżeli, jeżeli ktoś łowi bez zezwolenia, narzędziami wędkarskimi, czy wędką... Czyli jest kusownikiem, tak? No, no to nie jest określenie prawne. Prawda? Mówimy o, o wykroczeniu albo przestępstwie. Więc w momencie, gdy ktoś, powiedzmy, łowi bez zezwolenia wędką na, na przynęty niedozwolone, na przykład na żywą rybkę, gdzie tam nie wolno łowić, no to jest wykroczenie, no i dostaje mandat. Jeżeli by na przykład zarzucał sieć, czy ten, to już jest, to jest przestępstwo, jest notowane i już jest poważna sprawa, tak? To już sprawa karna jest wtedy. Kiedyś to było e, łatwiej? Lepiej? Nie. E, jak pan zerknie, a pewnie pan już czytał dokładnie ten pierwszy numer, a. tam są dokładnie te same problemy 90 lat temu. Też byli kłusownicy, też była straż. E, tam odnoszę wrażenie, tam jest wi między wierszami napisane, że straże miały trochę większe uprawnienia. Tam jest tak sugerowane, że straże miały broń palną i tam się nikt nie patyczkował. E, w tej chwili, no... E, nie wiem, czy jesteśmy bardziej cywilizowani, czy mniej. Natomiast no, Sprażnicy Społecznej Straży Rybackiej nie mają takich uprawnień. E, policja ma, no ale w, tym, w, w naszych czasach to, jak państwo wiecie, z przestępcami to się służby strasznie łagodnie obchodzą. Tego rodzaju przynajmniej. Pan Wojciech Łakomiak, a jak to jest tak? z pana miejscami takimi ulubionymi, ukochanymi i tylko dla pana? Uh, Maj. Najbardziej mi się kojarzy, bo to jest miesiąc, kiedy większość owadów wodnych odbywa wyloty, czyli jętki, chruściki e, i to jest taka pora wielkiego żarcia na rzekach. Wtedy te pstrągi, larwy tych owadów, e, no mają, muszą walczyć z prądem, że są pochowane pod kamieniami, pod patykami, pod wodorostami. Powiedz Wojtku, bo nie no... wszyscy wiedzą, że, tak? że to są wady wodne, które wylęgają się w wodzie na dnie, tak, że tak, żyją larwy, tak. tak? Tak. To są owady, które później w ostatnim stadium opuszczają wodę i żyją na lądzie. Kilka dni jest ląd się Mnie się no komary. Też... To też są obady, tak, To są dwuśrodowiskowe tak naprawdę. Składają jaja w wodzie, larwa, poszwarka żyje w wodzie i oba dorosły opuszcza środowisko wodne. I wtedy, kiedy się przeobrażają, wychodzą z tych zakamarków, drypują z wodą biernie i wtedy pstrągi no odbywa się wielkie jedzenie, bo są dostępne. I maj mi się kojarzy najbardziej z łowieniem na muchę, a szczególnie to od lat 40, prawie, no 39. E, To jest jętka majowa na pomorskich rzekach. Jest taka największa jędka efemera danika wielkości motyla, tak obrażowo mówiąc. I to Płynie dwa tygodnie, w niektórych rzekach to miliony tego. I te największe wstrągi żerują. I widać to żerowanie. To jest prawdziwe misterium. Ja cały rok czekałem z kolegami z utęsknieniem na te dwa tygodnie. Maja, z maja, czerwca, za rzeki. I największe wstrągi, jakie wiem na suchą muchę, to właśnie w, w tym okresie. No to, to teraz jest... jest pana czas. Tak? Sucha mucha to taka, co pływa tak. na powierzchni wody. Tak, na powierzchni muszę... wody cała sztuka y, budowania tego wada, bo jeżeli zrobimy trochę nie tak, to w nie reaguje. Y, teraz może jest łatwo, bo jest, masz filmu, jak to te muchy ja zaczynałem, to była jedna książeczka Jereńskiego. Wojtku, ale Taka powiedz, mała... że mówimy, tak. bo nie wszyscy Państwo wiedzą, bo to Wojtek opowiada o łowieniu na sztuczną muchę. I teraz cała, tak. całe misterium tej zabawy polega na tym, że żeby wędkarze sztuczna, sami... sztuczna mucha była lepsza od tej Same w... robią... prawdziwej. Tak? Znaczy, żeby była skuteczna. Ona nie musi tak samo wyglądać, tak. musi zostawiać podobny ślad na wodzie. To jest podstawa. Tak, bo to jest kilka szkół robienia muchy, to jest cała w ogóle frajda. E, jedną ze szkół... Guerrero Fontaine, czyli on obserwował owady od, od, spod wody, tak jak ryba widzi owada. To Grzesie Włoszewski miał taki fajny niedawno wywiad, właśnie opowiadał o tym. E, no i to jest robienie tych much, potem łowienie na, na, na tą muchę na, na najpiękniejsze przygody. Oczywiście te ryby są trudne, bo taki pstrąg to jest profesor. On, on się nie nabierze na byle jaką muchę. No ale o to, o to chodzi, żeby nie było za łatwo, żeby to sprawiało przyjemność. No i te pstrogi na koniec się wypuszczał, taka prawda. Ale Pani, to jest Teraz pan pięknego. Antoni Świetlikowski, a pana takie ulubione, ukochane miejsce, którego nie chce pan nikomu zdradzić i tam jest pan sam czy z kimś? Nie, ja akurat rozpoczynam majówkę zawsze na jeziorze Sasek Wielki. Jest to jezioro, prawie ma 900 hektarów. To jest troszeczkę do zadeptania jest trudne. A po drugie, no wiadomo, Mazury, jeżeli zima się przedłuży, tak jak w tym roku jest zimno, to ta majówka zapowiada się, że będzie ciepło, ale woda będzie jeszcze chłodna i nie widzę, żeby, żeby sobie wędkarze połowili. Bo po prostu szczupak... A. I jeszcze potarle trzyma, został przy trzcinach, a w, do trzcin jeszcze nie zeszła z głębin, nie wyszła drobna ryba. W związku z tym tam, gdzie jest drobnica, tam się gania za szczupakiem. A jak nie będzie tej drobnicy, to to są słabe efekty. To, no to... po prostu, to on się nie pobudzi, on się nie pobudzi. No to... Jeżeli chodzi o maj, no. Bo później jak się powoli, powoli zaczyna robić cieplej, no wiadomo... Połowa maja, no to no nie mówiąc już o końcówce czerwca, znaczy końcówce maja i początku czerwca, no to wtedy ulubiona ryba poluje na węgorze, no. No to Jacek Kolendowicz, redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich, ma smutną minę, bo on jedzie na szczupaki. Już, już no to... nie, właśnie miałem wyjaśnić, bo tu jest bardzo, bardzo istotny jeden szczegół. że. Panie jest. Antoni, panie Wojciechu, proszę słuchać i proszę prostować, jakby coś. No nie, tu, tu, tu jest nie wszystko, robię, wszystko jasne, to są nie wszystko no, informacje. Ja to nie można wyprostować. To jest tam, nie <laughs> no. <laughs> za dobry jest. Nie za no, dobry. No, no... Dziękuję Ci Artku, ale ja, ja jakby tutaj będę Twoim też obrońcą, adwokatem. Antoni ma absolutnie rację, tylko ta racja dotyczy dużych i głębokich jezior. Tak. E, więc jak ktoś chce jechać na Szczupaki, to ja nie dopowiedziałem tam, to powinien wybierać, zwłaszcza gdy była długa zima, e, wody małe. Bo w małych wodach, bardzo płytkich. U mnie jezioro ma metr głębokości, tam Szczupak czy Drobnica, nie ma gdzie uciec na głęboką wodę. Taka woda się... Jeszcze... Nie ma szans. Tak, tak, jeszcze jak jezioro ma dnomu listę, to się woda bardzo szybko drzewa i ryby szybciej startują. Czyli dobry sezon może się rozpocząć 1 maja na tamtym, a u Antoniego może się rozpocząć trzy tygodnie później. Ja jak jeździłem na Mazury, na duże jeziora, to się sezon rozpoczynał najlepszy dopiero w czerwcu tak naprawdę. Mimo, że wolno było od maja. Nikt nie jeździł, nikt, kto, kto troszkę się znał na Szczupakach, nie jeździł wtedy na takie duże jeziora, bo wiedział, że zejdzie z wody, jak to się mówi po wędkarsku, o kiju. E, I musi mieć mydło, tak? Z no nie, to to... To to, to, to, to, to już... To, to powiedzenie wyszło dawno z mody i przestało być śmieszne w ogóle. No, ale jest. Panie Wojciechu, Panie Antoni, Panie Jacku, e, to dla Państwa coś w przepięknego. To jest pan Schubert i jego pstrąg. Po strągach ostatnio mało się pisze, mało się pisze i mało Schubert Franciszek utwór muzyczny poświęcił Pstrągowi. Ułożył to tak ślicznie, że aż cierpnie usko i bardziej nas to się niż w i podwyżka. Człowiek czuje, jak wstrąg się ten katty pluska, w tym stróbygą szoperta, Franciszka. A stało się to w Wiedniu, gdy służąca Gerta, łowiąc się, co zrobić na obiad w niedzielę, kupiła na rynku dla pana Szoberta. Umyka fala szybka, wśród jasnych bierze łąk, w niej pląsa mała rybka, wesoły zwinny wstrąg, Jam cicho stał na łące, za rybką patrzył w ślad, jak lśni w promieniu słońca, co w jasną wodę wpadł. Nad brzegiem rybak młody na czatach z wędką stał i patrząc w głębie wody na oku rybkę miał. Lecz zdobycz, choć tak bliska, wymyka się mu z rąk, bo póki woda czysta, bezpieczny będzie wstrąg lecz sposób y, ma na wszystko. Ten rybak zły zmącił nagle toń przejrzystą, o rybko biada ci. Ach, patrz, plusnęła woda, na wędce schwytany w strąg już drga, a jakże mi cię szkoda. Maleńko rybko ma. E, panowie, nasi goście, nasi eksperci, nasi profesorowie od wędkowania i rybołówstwa, e, Wojciech Łakomiak, Antoni Świetlikowski i Jacek Kolendowicz. Rzeczywiście, tak jest, że żal nam tej rybki, która drga na, na tej naszej wędce. Myślę, że nie. Bo no, gdybyśmy tak podchodzili, to można by przejść na wegetarianizm potem weganizm, a potem w ogóle już omiatać mrówki i tak dalej. Więc nie, nie, we wszystkim powiedzieć. Nie mówią polował i łowił, to od początku. Natomiast, tak? natomiast rzeczywiście są sytuacje, gdzie. Jakby no, wędkarz etyczny nie zarzuca wędki po prostu. No, pierwszą jest na pewno okres ochronny. To jest pierwsza rzecz. No To już jest i prawna strona, i etyczna też. Druga sytuacja jest, jest taka: na przykład, jak się idzie na rzekę, prawda, i nagle widać, że się ryby trą o klenie na przykład jazie, które nie mają okresu ochronnego, no to etyczny wędkarz nie będzie tam w ogóle wędki zarzucał. No ryby mają prawo Etyczne, się... Etyczny, etyczny wędkarz. Etyczny, tak. No mięsiarz, tak jak my nazywamy, no to skorzysta z okazji zagęszczenie. ryby, będzie próbował coś tam złowić, czy zahaczyć, podhaczyć. No to e, no jest to, jest to za, z, zahacza okusownictwo, prawda? Mimo, że ryba nie ma okresu ochronnego, to, to, to jest takie zalecenie, że, że ten... E, ja jeszcze mam takie czasem sytuację na przykład, że jak jest taka rzeka, gdzie strasznie mało ryb, no, jakaś rybka fajna stoi, żeruje, czasem się powstrzymuje przez zarzucenie, bo widok jest tak piękny, widać, tak jak, tak jak tutaj w piosence był Pstrąg w tym utworze, no to mówię, no nie, no tam jest za ładnie, niech on tam sobie siedzi, tak i się powstrzymuje. E Także, także są rzeczywiście takie sytuacje, no ale, ale wędkarstwo, no tak jak każda dziedzina życia, no człowiek jest gatunkiem dominującym, no jak buduje się osiedle, no to znika, znika środowisko, tak? Jak się rzekę Tylko ureguluje. trzeba robić mądrze, prawda? No tak, z kolei w drugą stronę, państwo teraz widzicie, co się dzieje ze zwierzyną, zaczyna wchodzić do miast dziki, niedźwiedzie zaczynały napadać. Teraz widać w, Biesz w Bieszczadach no, niedźwiedź zabił kobietę. W związku z tym, jeżeli będzie jakby w, w drugą stronę przesada, tak? Więc musi być jakaś równowaga. Jak zwierzęta wchodzą na głowę człowiekowi, no to trzeba to regulować i tyle, no. Panie Wojciechu, Panie Antoni, py, py, powiedzmy o kulturze łowienia ryb. Wojciech Łakomiak. Jest taka kultura w Polsce, czy... Właściwie, co nam się złowi, no to bierzemy i, i do domu. To znaczy, mm, to się zmienia. To się zmienia, bo widać, e, w młodych pokoleniach e, jest propagowana ta zasada złowi, wypuść. I coraz więcej osób to. E, no pan jest nauczycielem, no to uczy pan tak, młodych, tak. młodych ludzi, jak to robić. E, e, no, żeby było wszystko w porządku. Naszej mówię, że już niestety tego, co ja moje oczy widziały, tego już nie zobaczę, Ale no staram się ich zabierać na wodę. Jakieś tam zawody organizujemy, żeby ich zarazić, tak? Żeby jeszcze oderwać od komórki od tego świata wirtualnego. Niech przeżywa przygody sam z kolegą, a nie wirtualnie na ekranie jakimś, tak? Panie Antonio, a u pana jak to jest? No ja akurat tak jak patrzę, bo tak, Jacek, no to wiadomo, wytrawny skingista i na muchę, no to wiadomo, łowi typowe drapieżniki. Tu kolega to samo, a ja tak jak pływam jako przewodnik, no to moi goście nie łowią tylko drapieżników, łowią leszcze, łowią płodzie i mhm. teraz, jeżeli chodzi na przykład o leszcza, to jest ryba, która nie ma okresu ochronnego i która nie ma limitu w ilości zabierania tej ryby. Bo z tej, to jest ryba, która sama się wyciera, nie ma problemu i tej ryby jest, jakby to powiedzieć, w wodach nadmiar. Są wody po prostu przeleszczone. Jeżeli brakuje drapieżnika, to jest bardzo dużo tej ryby. W związku z tym kolejną rybą taką jest na przykład są zbiorniki, bo jest zwany karaś japoński. To jest srebrny karaś, mm -hmm. który tam wyciera się kilka razy w roku. I to też jest ryba. Nie ma okresu ochronnego, nie ma limitu ilościowego. No, to te ryby takie, które łatwiej złowić, no bo są jeszcze ryby, które też nie mają okresu ochronnego i, i limitu, to tak jak jest amur, prawda? No chyba, że tam gdzieś na łowiskach specjalnych, no to tam na komercjach to mają poustalane. A tak to jest ryba do zabierania. I tutaj jest też ciekawe, no bo jeszcze jest taka ryba malutka jak ukleja. No to jest taka typowym pokarmem dla drapieżników. Okoń, sandacz czy boleń szczupak. I ale też to jest taka rybka, która natychmiast chwyta ten haczek i przynętę. Nie da się jej tam mm -hmm. głębiej włożyć, bo... Y, y, no, ale... Tak, tak, ale, ale chodzi o to, że jeżeli tą rybę, bo są tacy, którzy na przykład, bo wiadomo, chętnie sobie tam ze dwa kilogramy takich tych malutkich szprotek złowię i sobie tam pięknie kulinarnie zrobię w głębokim tłuszczyku, są tacy goście, prawda? Czy tego leszcza które tam połowią, no to bo też jest, jest ryba może tak konsumpcyjnie jest dobra, jeżeli już ma tam powyżej kilograma, no nie mówiąc o dwóch, bo to jest i dobry, i, i smażony, i wędzony, i chętnie sobie to przyrządzają. no A Jakże pięknie akurat... jest, że, że pan Jacek Kolędowicz ma takich współpracowników, którzy piszą, fotografują tu... i przekazują nam w wiadomościach wędkarskich. Tu warto dopowiedzieć jedną rzecz. Bardzo ważną do wypowiedzi Antoniego, tak króciutko, że karaś srebrzysty to jest gatunek obcy, który jest dla naszego środowiska... A ten złoty karaś? Nie, nie, nie. Złoty, nasz karaś to się pospolity nazywa. On wygląda złoty, na to się mówi, prawidłowa nazwa, to jest karaś pospolity. Natomiast ten karaś srebrzysty to jest, to jest intrus. On jest szkodliwy, bo wypiera inne gatunki. Jego trzeba zabierać. To samo dotyczy amura. Nie licząc łowisk takich komercyjnych, specjalnych. zwód takich tych amura się powinno zabierać. E, Wojciech Łakomiak, Antoni Świetlikowski, Jacek Kolendowicz, e, nasi eksperci od łowienia tuż przed e, długą majówką. E, to teraz e, dla pana, panie Jacku, bo to będzie Jet brutal, a wiem, że pan kocha takie przeboje z lat 70. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie? Kręciłaś mnie, przez chwilę. O, ale Rozmocana. teraz się wyjaśniło wszystko. Bo my folderze mamy i to sprawdzony. Świetni goście, super muzyka. Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim mhm. życiu. A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji. Autopromocja.